Witajcie w 29. poniedziałkowym odcinku 8 Gatek. Dzisiaj tak na szybko będzie o wynikach konkursu, ale na koniec będzie też o zmianie miejsca, gdzie będzie streamingowany ten podcast oraz o nowym programie w ramach 8 Gatek. Zapraszam. Najpierw powiemy sobie o zmianie miejsca. Od dzisiaj przestaje być streamingowana ta audycja na SoundCloudzie z powodu tego, że mi się skończyło na niej darmowe konto. Teraz audycję nadal będzie można słuchać oczywiście na iTunes, bo tam jest całkiem inny serwer i będę też wrzucał linki do audycji na Facebooka. Jeżeli wcześniej słuchaliście audycji na SoundCloudzie przerzućcie się na Facebooka na facebook.com 8 tam będę wrzucał Linki do audycji. Rusza nowy program o nazwie Droga do Bloga. Będę rozmawiał ze studentami, którzy założyli swojego bloga Głównie z kierunku dziennikarstwa, ale nie tylko. Będę po prostu pytał, co ich do tego skłoniło, jakie mają przemyślenia, co tam publikują, pu co tam publikują yy, skąd biorą informacje, które tam zamieszczają. Po prostu wszystko, co z blogami związane. Już pierwszy odcinek też będzie dzisiaj. W sumie to już będzie, kiedy mówię te słowa i opublikuję ten odcinek. No, i czas na wyniki konkursu, ale zanim to, muszę podziękować pewnej osobie za parę wskazówek. Chodzi mi tutaj o Filipa z audycji Kinonisza. Tak, yy, reklama, lokowanie produktu jako podziękowania. Yy, I co, cóż więcej mogę? No nic, bo po prostu mam tylko podcast, którego słucha bardzo duży linii, grono odbiorców, na pewno tak. Ale wracając, przechodząc do konkursu. Yy, dostałem 8 zgłoszeń, czyli 8 odpowiedzi, w tym jedna osoba odpowiedziała na dwa pytania, na drugie pytanie, tam chodziło o podanie czasu, w której padają słowa o archiw w pierwszej audycji i oczywiście chodziło o pytanie kreatywne. Na to pytanie szkoda, bo dostałem tylko dwie odpowiedzi. No i w tym związku wygrywa osoba, yy, która od, udzieliła odpowiedzi na te dwa pytania, czyli Paulina Walkosz. Zapraszam po odbiór nagrody. Tak się jakoś składa. Tu to, to naprawdę nie było oszukaństwa jakiegoś, że akurat znam osobiście tą zwycięszczynię i będzie przekazanie nagrody. Zdjęcia oczywiście na Facebooku, facebook.com slash osiemgatek. I co? I to tyle. Zapraszam. Może w przyszłości jeszcze będą kolejne konkursy. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszą audycję, trochę nieco krótką. Zapraszam do nowego programu Droga do Bloga. No i widzimy się już jutro w kolejnej 30. pełnej audycji. Dzięki. Cześć!